Na stoisku Horsza pan Łukasz Stoma pokazuje mi jako najbardziej godny zainteresowania siewnik ale tak patrzę sobie ani on specjalnie szeroki ani specjalnie duży. Panie Łukaszu dlaczego ten siewnik co w nim jest takiego że warto nim się pochwalić. Na targach Bednary 2015 prezentujemy model Express 3KR zestaw uprawowo na bronie wirowej. A, Od... brona wirowa i tu zwrócił Pan moją uwagę na to, czego ja nie zauważyłam sama. Dotychczas oferowany model wyposażony był w mm, bronę talerzową. Natomiast e, rynek, jak i wymagania rolników skłoniły firmę do e, zmiany i dostosowania się do ich potrzeb. Stąd też e, stworzyli ten siewnik dla e, gospodarstw e, średniej wielkości które prowadzą szeroką gałęź produkcji i wymagają do uprawy brony wirowej. A ta brona wirowa, ona jest, że tak powiem, obroty bierze z wałka odbioru mocy, czy tak, z hydromotoru? Od, z wałka odbioru mocy. Zapotrzebowanie na moc tej maszyny od 165 koni do 250 koni w zależności od typu gleby i warunków środowiskowych. Takie brony aktywne to chyba jednak przyszłość będzie, bo wprawdzie potrzebują troszeczkę mocy, żeby nimi zakręcić, to jednak efekt działania jest nieporównywalnie większy, prawda? Najszersze no zastosowanie mają e, tam, gdzie są gleby ciężkie, gdzie mamy do czynienia również z systemem orkowym, gdzie potrzebujemy intensywnego zakręcenia ciężkich glin i rozdrobnienia. A co z systemem bezorkowym? Jak najbardziej. E, w Nasza brona również ma zastosowanie w systemach do uproszczeń. Jest 10 wirników. W 10 wirników zaopatrzona jest brona wirowa. Jest, są one umieszczone rzadko. Stąd też możesz przemieszczać się z większą prędkością na polu. A na jaką głębokość te, te wirniki, brony wchodzą w głąb? W zależności od tego, po czym pracujemy, czy po pługu, czy po gruberze, czyli z jakim typem ziemi mamy do czynienia, pracujemy do 12 cm, czy mniej więcej. O, tyle się pracuje broną. Atutem mhm. tegoż zestawu prawo jest możliwość rozpinania siewnika z broną wirową i wałem. Są też uniwersalne zastosowania brony wirowej jako e, single do uprawy. Czyli co, czyli każdy element można odpiąć? Tak, dodatkowym atutem jest e, praca zestawem połączonym z podniesioną listwą, e, z podniesioną listwą siewną. E, przykładowo wyjeżdżamy na pole zaorane i potrzebujemy zarównać sobie, e, porównać czy zniwelować bruzdy podnosimy do góry szynę siewną i pracujemy samą broną birową. Mhm. Czyli tak jakby bez konieczności zdejmowania, tylko podnosząc. Głębokość pracy tutaj do siewu ustalana jest na dwóch siłownikach umieszczonych po bokach. Siłowniki ograniczając specjalnymi klipsami regulują głębokość pracy szyny siewnej. Olbrzymiej średnicy wał ugniatający. Tutaj akurat jest wał zębaty płaszczowo zębaty o średnicy 64 cm doskonale utrzymuje nam tutaj i wyrównuje pole nie ma efektu pchania ziemi z przodu, ponieważ jest to duża średnica, największa chyba na rynku, mm. jeśli chodzi o o zestawy aktywne. Porsche zawsze się kojarzy przede wszystkim właśnie z maszynami do uprawy yy, gleby, yy, z uprawą również uproszczoną, natomiast tutaj na Waszym stoisku, na samym przedzie, na froncie, mimo wszystko opryskiwacze stoją. To tak chyba troszkę nietypowo, prawda? W związku z tym, że mm, przez ostatnie dwa lata poczyniliśmy bardzo duże bardzo duży krok jeśli chodzi o promocję naszych opryskiwaczy, stąd też i sprzedaż opryskiwaczy LEB wzrosła w Polsce, mamy w tym momencie ponad 60 maszyn, także opryskiwacze trafiają, trafiają w gruncie rzeczy do bardzo dużych gospodarstw i no jest to dla nas bardzo ważne żeby te największe gospodarstwa rolne korzystały z najnowocześniejszych metod ochrony roślin. A chodźmy do nich na chwileczkę, bo to rzeczywiście duże maszyny. Prezentujemy tutaj dwa opryskiwacze. Jedna, jedna maszyna bierze udział w przejeździe, druga stoi. My stoimy pod Lebem. Tak, stoimy tutaj pod GSM-6. 6000 litrów, belka 30 metrów. Maszyna tutaj tylko eksponatowa. Druga maszyna jest to opryskiwacz wypożyczony z gospodarstwa rolnego Top Farms na Dolnym Śląsku. Gospodarstwo użyczyło ciągnik, jak i opryskiwacz, gdzie ten opryskiwacz na co dzień pracuje. Ten tutaj LEB 6GS, ile ton cieczy roboczej do niego wlejemy? To jest zbiornik o pojemności 6000 litrów nominalnej, 6600-700 maksymalnej maszyna wielozadaniowa i zasilany, widzę, nie jest żadnego wałka odbioru mocy, tylko hydromotor w środku tak, tak, jest, tak? Tak, tak? Czyli to jedno, wymaga po pierwsze traktora z dobrą hydrauliką, po drugie jednak dość dużego traktora, jaki tutaj minimalnie żeby, żeby to uciągnął? Od 165 koni, a najlepiej 180 koni w górę ciągnik, który ma jest doposażony również w płytowy zaczep kulowy i mocną hydraulikę powyżej 130 litrów na minutę load sensing. A właśnie, ale to jest zaczep kulowy, czyli inaczej niż typowo w ciągnikach, gdzie mamy taki zaczep na bolec. Większość ciągników średniej klasy na dzień dzisiejszy doposażona jest jako opcja w zaczepy typu Charmuler. Z roku na rok sprzedaż maszyn Horsch w Polsce rośnie. Jest coraz większe zainteresowanie technologią oprysku, jak i uprawą uproszczoną a ten rok pokazał i susza e, na wskroś Polski pokazała, że najlepsze efekty wschodów e, rzepaku czy, czy ogólnie wzrostu i rozwoju roślin e, wykazały uprawy w technologii pasowej. Coraz większe zainteresowanie mamy również tymi dzisiaj wynikami właśnie pokus. To z tego wynika, że uprawa uproszczona jest lekarstwem na suszę? W pewnym sensie tak. Nadomiar no, tego musi być połączona jako uprawa pasowa, i, czyli podczas jednego przejazdu nawozimy, siejemy. Jeden przejazd załatwia nam praktycznie... Cztery zadania. Bo, przypomnijmy, uprawa pasowa to jest taka, w której uprawiamy i aplikujemy nawóz i wysiewamy nasiono Interesuje nas tylko ten wąski pasek gleby, a powiedzmy 3 cm dalej czy 5 cm dalej, tej gleby w ogóle nie ruszamy. Tak, tak, tak. Tu akurat mamy e, pokusa 4-metrowego, zaopatrzonego w 14 redlic, e, które spulchniają glebę. Jednocześnie nawożąc, można tutaj akurat dobrać trzy metody dozowania tego nawozu. Wszystko na spód, wszystko na zewnątrz lub 50 na 50, 50% trafia nawozu pod dłuto, 50 na zewnątrz. Dodatkowo mamy za każdą redlicą talerze zaciskające przejście zęba i wał, który ubija nam. Ten kopczyk. Ale to w takim razie, dlaczego to jest lekarstwem na suszę? Jakby, jaki jest mechanizm? No bo przecież robimy w zasadzie dokładnie to samo, co przy innych tradycyjnych formach uprawy. Przy Fokus głębokie jest hmm, gleby nieuprawionej, powoduje lepsze parowanie i jest tak zwany hmm, efekt kominowego parowania ponad nasionem wysianym. Mhm. Co powoduje przyspieszone wschody, silniejszy rozwój korzenia, mm -hmm. jak i efektywniejsze ukorzenienie się rośliny i pobieranie składników skłębszych warstw gleby i tak naprawdę mniejsze straty tych składników podczas wymywania czy przemieszczania się. A ta y, część y, gleby obok, która nie została ruszona y, tym zębem kultywatora, ona paruje mniej, tak? Bo nie została wzruszona, w związku z tym nie ma strat, tak? W związku z tym nie ma strat wodnych i, i o to właśnie chodzi.